Otwórzmy jeszcze Ewangelię Jana, 13 rozdział, gdzie Pan Jezus demonstruje tą postawę, której oczekuje od nas w swoim kościele. Ewangelię Jana, 13 rozdział, pierwszego wiersza. Czytajmy: Przed świętem Paschy Jezus, wiedząc, iż nadeszła godzina jego odejścia z tego świata do Ojca,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 Ty nie wiesz teraz, ale się potem dowiesz. Rzeczę mu Piotr, że nigdy nie będziesz umywał nóg moich. Odpowiedział mu Jezus, jeśli cię nie umyję, nie będziesz miał działu ze mną. Rzeczę mu Szymon Piotr, Panie, nie tylko nogi moje, lecz i ręce i głowę. Rzeczę mu Jezus,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 nauczycielem i Panem i słusznie mówicie bo nim jestem jeśli tedy ja Pan i nauczyciel umyłem nogi wasze i wy winniście sobie nawzajem umywać nogi albowiem dałem wam przykład byście ich wyczynili jak ja wam uczyniłem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 namacalny sposób demonstruje swoim uczniom pewne bardzo głębokie zasady, pewne głębokie prawdy. I to jest ciekawe, jak Piotr tutaj reaguje i jak myślę, często my też reagujemy na te takie zewnętrzne, symboliczne rzeczy. Piotr w tym momencie kiedy Pan Jezus do niego się zbliżył, żeby umyć mu nogi, patrząc na, na, na, na realia tego, co, w czym był wychowany, co, co rozumiał, widział, że Pan Jezus tutaj uniżył się do pozycji takiego najniższego sługi. Gdyż takich, tacy słudzy mieli w domu zadanie myć nogi tym gościom, którzy przychodzili do domu. I, i, i Piotr mówi do niego, Panie, Władco mój, Ty, który... Masz pozycję Pana, nie sługi. Niemożliwe, żebyś Ty moje nogi miał być. I Pan Jezus wykorzystuje to, to, to, to, to wahanie Piotra i to, to takie niezrozumienie tutaj, o co chodzi i mówi Piotrowi o pewnej, pewnej duchowej kwestii. Pan Jezus tutaj nie mówi, że jak mu nóg nie umyje to nie będzie miał działu w nim że, że przez to umycie nóg mu fizyczne Piotr nagle nabył prawa do, do udziału w Królestwie Bożym Ja o tym Pan Jezus mówi kiedy mówi, że jeśli Cię nie umyję, to nie mówi o tym teraz umyciu mu nóg czy mówi o tym to wtedy wszyscy byśmy potrzebowali coś takiego przejść, wszyscy byśmy musieli, żeby Pan Jezus nam musiał myć nogi, żebyśmy mogli wejść do Królestwa Bożego. Nie, Pan Jezus bierze tutaj to, tą analogię mycia nóg i jak często to czynił, bierze takie zewnętrzne, znamy ludziom rzeczy, aby nauczać ich pewnych głębokich duchowych prawd. I mówi tutaj o myciu, którego Piotr potrzebuje, jak każdy z nas potrzebujemy go. My wszyscy jesteśmy brudni. Wszyscy jesteśmy skażeni grzechem, wszyscy jesteśmy skażeni nieprawością i to jest to, co nam nie pozwala wejść do Królestwa Bożego. Nie to, że mamy brudne nogi. Jakbyśmy mieli najczystsze nogi na świecie, nigdy byśmy nie chodzili, to i tak byśmy do Królestwa Bożego nie mogli wejść, jeśli byśmy nie mieli czystych serc i nasze, nasze dusze nie byłyby oczyszczone. Ktoś się może urodzić bez nóg i może wejść do Królestwa Bożego ani też z definicji nie wchodzi do kwestii Bożego, dlatego że nóg nie ma i nie ma grudnych nóg. Więc jak gdyby tutaj Pan Jezus nie mówi o czymś takim. Pan Jezus tutaj bierze tą ilustrację i mówi do Piotra w tej sferze ducha. Mówi Piotrze, jak ja Cię nie umyję, to nie możesz mieć wdziały ze mną. A Piotr myśli sobie no to jak tak się sprawy mają, no to wtedy pani głowę no i Ja dalej wiecie w tych kategoriach ziemskich, cały czas w tych kategoriach fizycznych myśli. Czy teraz to trzeba by... To jak, jak to tak, to może i on. też głowa nie ma za czystą, nie tylko nogi ma trochę brudne, ale jeśli to chodzi, że to musi być taki czysty, bo to wiecie, faryzeusze się odmywali, ręce i tak dalej, w świątyni były te wszystkie odmycia i tak dalej, może wy wyobraźniu nie, że to może coś, coś w tym stylu idzie teraz, że nagle to jakaś taka nowa potrzeba mycia się, żeby wejść do Królestwa Bożego. I mój Panie, wszystko mi myj, bo ja tutaj, panie wszędzie mam jakieś trochę brudy jakieś mam. Ja chcę do Twojego królestwa. On chciał, tam zależało, tak nam zależy. Panie, mówi myj, myj, myj. A Pan Jezus mówi, kto jest umyty, Nie ma potrzeby myć się Chyba tylko nogi Bo czysty jest cały I wy czyści jesteście Lecz nie wszyscy I oczywiście znowu nie mówi tutaj o tym, że niektórzy z nich byli bardziej brudni Że tam Judasz miał tytułane nogi Gdzieś czy coś w tym stylu Nie, nie, nie Tutaj Pan Jezus mówi o tym, o czym na początku czytamy I tutaj w sercu Judasza Jest ten zamysł wydania Tutaj szatan, jego dusze. I, i ten człowiek jest nieczysty wewnętrznie Pan Jezus o tym wie i Pan Jezus tutaj cały czas próbuje przekazać jakąś istotną, duchową, głęboką kwestię i później kiedy w końcu Piotr się poddał i wszyscy inni się poddali temu umyciu no Pan Jezus zasiada z nimi, i zaczyna im wyjaśniać i mówi, zobaczcie nazywacie mnie Panem, nauczycielem i słusznie, bo nim jest. a jednak zobaczcie co zrobiłem a jednak zobaczcie jak się uniżyłem zobaczcie, że będąc Panem, nauczycielem nie zajmuję takiej pozycji że teraz ja Wam wystawiam swoje nogi żebyście myli. nie przyjmuję takiej pozycji i nie oczekuję od Was, żebyście Wy nie usługiwali tak, tak jak w innym miejscu powiedział Syn Człowieczy nie przyszedł po to żeby mu służono, ale przyszedł żeby służyć i oddać swoje życie za wiele. Pan Jezus to tyle razy im próbował powiedzieć, ale to jakoś docierało do nich najwyraźniej. Tak do nas ma to problem, żeby dotrzeć z tym. I mówi, zobaczcie, ja będąc Panem, nauczycielem, uniżam się do takiej pozycji najniższego sługi. I czy to cokolwiek mu ujęło z jego bycia Panem i bycia Mistrzem, czy on od tej pory patrzy na niego z pogardą, jak na najniższego sługę? Nie, to nic mu nie ujęło. Więcej Pan Jezus mówi, wy macie tak samo czynić. Wy dokładnie tak samo macie robić, jak ja Wam zrobiłem. I teraz niektórzy biorą to literalnie i mówią, no to teraz będziemy przed wieczerzą zawsze myli nogi. I ja nie chcę z tego się wyśmiewać ani jak absolutnie jakoś tego yy, przedystępować przeciwko temu jeśli ktoś chce to uczynić i jest to czynione w właściwym duchu, z właściwym sercem, myślę, że może mieć to wartość. Natomiast nie sądzę, że Pan Jezus tutaj ustanawiał taki sakrament mycia nóg, czy jak to nazwać. Raczej tutaj z tego, co Pan Jezus mówi później do uczniów, wygląda na to, że to jest to ilustracja. I kiedy mówi, że błogosławieni jesteście, kiedy będziecie to czynić, to raczej nie odnosi się do, że będziecie sobie nogi mieć fizycznie, tak jak on to uczynił, ale raczej do tej postawy, o której właśnie przed chwilką nie mówił, którą im wyjaśniał. Że macie mieć wobec siebie taką samą postawę. Że ja dałem wam przykład, byście wyczynili, jak ja wam uczyniłem, nie w sensie teraz tego tutaj obrządku tylko, ale żebyście mieli taką postawę. Żebyście wobec siebie mieli taką postawę słuch, żebyście byli gotowi. Umierzyć się do najniższego sługi Dla brata, dla siostry I wtedy będziecie mnie naśladować Wtedy będziecie tak tacy jak ja I tutaj myślę, że do tego się to porównanie Że sługa nie jest większy niż jako Pan Że jeśli wy jako słudzy Będziecie w taki sam sposób postanawiać Jeśli ja tak zrobię jako Pan To wy jako słudzy nie jesteście ponad mną, ponad mną Żeby tak nie robić Ale że tym bardziej że jeśli Jemu dorównamy w takim uniżeniu, to, no to, to jest najlepsze, co możemy osiągnąć, to jest najwyżej, jak możemy stanąć. Jeśli my się uniżymy, jeśli my będziemy w ten sam sposób dla innych, innym służyć, to wtedy postępujemy tak, jak On jako nasz Pan postępuje. Myślę też, że tutaj jest inna ukryta prawda. W tych słowach Pana Jezusa, kto jest umyty, nie ma potrzeby myć się, chyba tylko nogi, bo czysty jest cały i Wy jesteście. Czyli tutaj jak gdyby jest, jest, jest, taki, jest jakaś taka właśnie analogia do tego, że pewne części ciała w tamtym czasie oni chodzili nie tak jak my w skarpetach, w butach wiązanych to dalej, wiecie, chodzili w sandałach najczęściej albo boso. I, I to była ta część ciała, która najbardziej się brudziła, najbardziej była narażona na, na, na kontakt z grudem i, i jak gdyby tutaj był, była potrzeba częstszego mycia. I Pan Jezus tutaj mówi o czymś takim, że oni są czyści, nie wszyscy, a więc był Judasz, który nie był czysty. Ale oni wszyscy byli czyści, ale tej ich stopy się pobrudziły. I tutaj y, mówi o jakiejś całkowitej ich czystości wewnętrznej, o tym, że oni przez wiarę w Niego, o tym, że oni przez poddanie się Jemu jako Panu, przez to chodzenie za Nim, wiarę w Niego, już są oczyszczeni, już mają serca oczyszczone. Niemniej jednak jest coś, co wymaga ciągłego oczyszczania, co, co wymaga ciągłej interwencji Pana Jezusa, co wymaga jakiegoś aktu usunięcia właśnie w tych miejscach, gdzie jest ten kontakt z tym światem. I są tacy, którzy są tak jak Judasz. Są w gronie chrześcijan, ale są nieczyści. Ich serca nie są odrodzone. Nie doświadczyli tego obmycia. I umycie im stóp nic nie zmieni. Oni nadal pozostaną nieczyści czy, czy to w fizycznym, czy w duchowym sensie Tutaj, yy, Nie da się tylko, wiecie, jakiegoś, tylko, jakiegoś czegoś, czegoś takiego zewnętrznego Oni są cali brudni Oni są cali skażeni Nie narodzili się na nowo Ich serca nadal są pogrążone w ciemności Ale ci, którzy Narodzili się na nowo Ci, którzy nawrócili się Ci, którzy stali się uczniami Pana Jezusa Chrystusa Okazuje się, że nie umieją I nie mogą zachować cały czas tej czystości Okazuje się, że żyjąc w tym świecie Narażeni na kontakt Z różnego rodzaju pokusami Z różnego rodzaju nieprawością Żyjąc w tym ciele Jeszcze niedoskonałym Gdzieś się pobrudzą Jest ten moment Jest to miejsce gdzieś naszego życia Gdzie po prostu wciąż potrzebujemy Tego przemycia Tego oczyszczenia Żeby móc mieć z nim społeczność żeby móc też tej Jego wieczerzy mieć, mieć udział z czystymi sercami, całkowicie czystymi. I tutaj myślę, że jest też właśnie to, to słowo o tym, że Pan Jezus jest gotów nas zaprosić do swojej wieczerzy i zaprasza nas, jest gotów nas odmyć z tych takich zanieczyszczeń, które nabraliśmy na siebie. Nie to, że jesteśmy cali nieczyści, nie to, że musimy teraz się na nowo nawrócić znowu, nie to, że teraz potrzebujemy głowy i ręce i, i jakichś kąpieli potrzebujemy odrodzenia. Nie, to już przeżyliśmy. Jeśli nawróciliśmy się, jeśli oddaliśmy swoje życie chrzestowe, jesteśmy odmyci. Już tą kąpiel nowego narodzenia przeszliśmy. Ale musimy codziennie prać nasze szaty. Musimy z tych wszystkich z tych małych rzeczy, z tych drobnych rzeczy, z tych codziennych naszych błędów, upadków, niedociągnięć. Z tego potrzebujemy codziennego oczyszczenia. Nieraz kilka razy dziennie. Jakaś myśl za długo w naszej głowie się zapanoszy i gdzieś nasze serca zostaną zawładnięte jakimś pożądaniem. Nasze oczy za długo zatrzymają się w jakimś miejscu i, i nasze serca zostanie skażone. Jakieś, jakieś nerwy nas poniosą, brak cierpliwości, jakieś. można mnożyć i wymieniać całą masę rzeczy, w których po prostu się potykamy. W których wszyscy uchybiamy. W których wszyscy wciąż nie jesteśmy tacy, jacy powinniśmy być, jacy chcemy być. Ale drogi bracie, siostro, to nie znaczy, że nie możesz mieć z nim społeczności. To nie znaczy, że musisz czekać na, na dzień doskonałości, żeby przystąpić do wieczerzy. Żeby mieć z nim pełną społeczność. Ale Pan Jezus tak jak Piotrowi umył nogi i pokazał Mu w ten sposób, że cokolwiek jest drobnego w Jego życiu, cokolwiek z czymkolwiek jeszcze uchybia, cokolwiek jeszcze gdzieś go zanieczyszcza, to on jest to gotów mu oczyścić go, odmyć Go. Jeśli Piotr mu się podda. Jeśli Mu pozwoli. Jeśli w pokorze przyjmie to jego oczyszczenie, to On jest to w stanie dla niego zrobić. I tak samo my. Jeżeli cokolwiek jest, co nas gdzieś tam niepokoi, trapi, To nie musimy teraz, nie wiem na co czekać, czy, czy, czy właśnie teraz jak gdyby przekreślać już wszystko to, co do nas Bóg zrobił i to, co w naszym życiu nam dał, ale możemy po prostu z tym przyjść do Niego i powiedzieć, Panie, przebacz mi. oczyś mnie, uswój to z mojego życia. Ty masz moc mnie uczyścić właśnie czystym i godnym, żeby, żeby mieć z Tobą społeczność. Nie tylko w czasie tej wieczerzy, ale to ta wieczerza jest, jest, jest czymś, co, co, co symbolizuje nasze życie z Chrystusem, naszą jedność z Nim. Na co dzień możemy z tego korzystać. Chodzić w czystości. I Słowo Boże mówi w, w objawieniu świętego Jana, błogosławieni, szczęśliwi ci, którzy piorą swoje szaty, błogosławieni. Też oni będą mieli tam wejście na ucztę baranka. Oni będą jeść z tego drzewa życia. Błogosławieni, którzy piorą swoje szaty Z tego potrzebujemy, bracia i siostry Potrzebujemy przebaczenia naszego Pana Codziennie Tak nas nauczył modlić się O to, żebyśmy prosili Boga Żeby wybaczył nam nasze winy Tak jak my wybaczamy naszym winowajcom Potrzebujemy tego I nie czekajmy z tym na jakąś szczególną okazję Ale czyjmy to każdego dnia Kiedy tylko Duch Boży nas przekona Żeśmy zgrzeszyli, żeśmy uchybili Pięknijmy z tym naszego Pana, który jest naszym orędownikiem, który czytamy, nieustannie się z nami wstawia, którego krew i dzisiaj ma moc oczyścić nas z wszelkiego grzechu. I w każdej jednej chwili, dzień i noc On nieustannie wstawia się z nami i chce mieć z nami społeczność. Dlatego też i teraz zachęcam, abyśmy jeszcze chwilę poświęcili w modlitwie, jeśli cokolwiek jest w naszych sercach, co nas udziela, co nam przeszkadza, i idźmy z tym zwiarą do Niego i oddajmy Mu to i pozwólmy Jemu umyć nasze nogi tak abyśmy byli czyścicali i mogli mieć nią społeczność. Drogi Panie Jezu, dziękujemy za Twoją miłość do nas. Dziękujemy za Twoją śmierć na krzyżu. Gdzie rozprawiłeś się z naszą nieprawością, gdzie umożliwiłeś nam Zewleczenie z siebie, z tego starego człowieka Wraz z jego upadłą naturą Jego nieczystością i nieprawością I przeobleczenie nowego człowieka Narodzenie się na nowo, do nowego życia Aby Tobie służyć, aby Ciebie wielbić Aby poznawać Ciebie Pani, wzrastać w Tobie I chodzić tą drogą sprawiedliwości Drogą Twojego prawa Dziękujemy Tobie za ten dar łaski Za ten dar przebaczenia I dziękujemy Panie, że to się nie kończy W momencie, gdy nawracamy się Ale wciąż mamy dostęp Do tego tronu łaski Do tego miejsca Gdzie Ty, Panie, nieustannie Za nami orędujesz, Gdzie Twoja krew Przemawia za nami Gdzie, jeśli wyznajemy nasze grzechy I nieprawości, możemy doświadczyć Odpuszczenia, oczyszczenia Obmycia Dziękujemy Ci. Dziękujemy, że dajesz nam kolejną i kolejną szansę. Dziękujemy, że jeśli splamimy nasze szaty, zanieczyścimy nasze stopy, Ty, Panie, jesteś gotów i chętny, aby je umyć, mimo że jesteś naszym Panem. Jesteś gotów uniżyć się do każdego z nas i dać nam przebaczenie i oczyszczenie i wolność od wszelkiej nieprawości. No to też dzisiaj prosimy, Panie, wybacz nam wszelkie nasze uchybienia wszelkie nasze nieposłuszeństwo. To wszystko, czym zasmucamy Ciebie, to wszystko, w czym chybiamy celu. Wybacz nam. Oczyś nas. Obmyj i uświęć nasze serca. I daj nam z czystymi sercami, godnie, brać z tego chleba, pić z tego kielicha, tak abyś mógł nas błogosławić w tym akcie. jakby nie było w tym żadnej obłudy, aby nie był to pusty jakiś właśnie tylko fizyczny element naszego nabożeństwa, ale abyśmy poprzez tą pamiątkę Twojej śmierci, Panie, mogli mieć z Tobą szczególną społeczność, doświadczać tej radości zbawienia, radości oczyszczenia z naszych grzechów, wolności, którą nam dajesz. U prostu prosimy ten chleb. Łamiemy na pamiątkę Twojego ciała wydanego za nas. Po półgłosu wprosimy ten kielich który wspominałem o Twojej świętej krwi i o mocy tej krwi mocy oczyszczenia, przebaczenia, uwolnienia z grzechów, z więzów. Nam, Panie, z wdzięcznością brać z tego chleba i pić z tego kielicha ku Twojej chwale. W Twoim świętym imieniu prosimy. Amen. Proszę, aby te wszystkie osoby, które przystępują do wieczoru, powstały teraz.